Atyń i sowiecka okupacja, o tym w kolejnej odsłonie opowieści pod hasłem Węzły Polskiej Pamięci cyklu Historia Żywa. Kilka miesięcy po 17 września 1939 roku po sowieckiej napaści na Polskę, 5 marca 1940 roku Biuro Polityczne Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego na czele z Józefem Stalinem podjęło decyzję o rozstrzelaniu polskich jeńców przebywających w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz polskich więźniów przetrzymywanych na obszarze przedwojennych wschodnich województw II Rzeczpospolitej. 22 marca szef NKWD Ławrenty Beria wydał w tej sprawie tajny rozkaz numer 00350. Niebawem jego służby rozstrzelały około 22 tysięcy obywateli polskich, w tym 15 tysięcy oficerów, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Więziennej. Do 1990 roku władze Związku Sowieckiego zaprzeczały, że dokonały mordu katyńskiego. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku przyznały, że była to jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu. Ludobójstwo sowieckie ujawnili Niemcy. 11 kwietnia 1943 roku Agencja Transocean nadała komunikat o odnalezieniu w lesie katyńskim zwłok 10 tysięcy polskich oficerów. 13 kwietnia tę wiadomość przekazało Radio Niemieckie. Czy wiedza o mordzie katyńskim skutkach sowieckiej okupacji Kresów II Rzeczpospolitej po 17 września 1939 roku do czerwca 1941 roku do wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej jest współcześnie powszechna? Czy Katyń to jednak symbol walki o prawdę, która trwa do dziś? Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Panie profesorze, już z tych podstawowych faktów, które podałam, rodzi się takie pytanie, dlaczego wciąż wracamy do tej historii? I wciąż mówimy, że to Sowieci dokonali mordu katyńskiego. Czy to nie jest prawda oczywista? Najpierw może warto... Przeprosić słuchaczy, to wyłącznie w moim imieniu, że w ciągu ostatnich tygodni w naszych audycjach skupiamy się na tragicznych, ciemnych, ponurych węzłach pamięci. Taka była druga wojna światowa dla Polaków. Tak i niestety też taka jest prawda o naszej ludzkiej naturze i o naturze ludzkiej pamięci, że skupia się ona za węźla, krzepnie w jakichś takich właśnie węzłach, skurczach wokół wydarzeń traumatycznych, wokół tragedii. Na szczęście są też kwestie radośniejsze, o których jeszcze mam nadzieję będzie okazja mówić w naszym cyklu, ale teraz musimy przejść przez te Golgotę, kolejnych przystanków, kolejnych stacji tego męczeństwa II wojny światowej, w które Polska została wciągnięta razem z różnymi narodami, które II Rzeczpospolitą zamieszkiwały. Sprawa Katynia. Choć została, jak się wydaje, wyjaśniona w roku 91 w sposób już nie pozostawiający żadnych wątpliwości, pozostaje jednak węzłem pamięci wciąż żywym, pulsującym sporem, sporem o prawdę. Bo zwróćmy uwagę, że w Rosji Władimira Putina, w Rosji w ogóle po 91 roku, ale ze szczególnym nasileniem w ostatnich latach, zwłaszcza rządów Władimira Putina, wraca i to wraca nie na marginesach gdzieś tylko takiej, powiedziałbym, taniej, bulwarowej publicystyki historyczno-politycznej, ale do centrum oficjalnego dyskursu historycznego rewizjonizm w sprawie Katynia. A więc sugestia, to nie my to nie Związek Sowiecki, a już na pewno my Rosjanie, Rosja nie ma z tym nic wspólnego. O ile pierwsza część tego stwierdzenia jest bezdyskusyjnym, jaskrawym fałszem, o tyle druga część tego stwierdzenia, że Rosja, Rosjanie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za to, co wydarzyło się w Katyniu, warta jest rozważenia, nie, nie warta jest rozstrzygania natychmiastowego jednym cięciem ale właśnie pewnej refleksji, którą mam nadzieję również w czasie tej audycji będziemy mogli rozwinąć. Niemniej chcę zwrócić jeszcze uwagę na drugą stronę medalu. Po stronie polskiej także po 1991 roku, po pierwszym skupieniu uwagi na nowych dokumentach, które zostały ujawnione po rozpadzie Związku Sowieckiego decyzją prezydenta Jelcyna, potwierdzające w szczegółach okoliczności zbrodni katyńskiej, nastąpiło jakby zmęczenie, zmarginalizowanie tego tematu i przypominam sobie wciąż takie poruszające wyniki Badanie opinii publicznej przeprowadzonego w 2007 roku na zlecenie Dziennika Rzeczpospolita, gdzie zapytywano właśnie między innymi o sprawę pamięci o Katyniu. I te odpowiedzi, które przypomnę, 2007 rok, to nie było tak dawno temu, które pojawiły się w tej ankiecie, Zobrazować mogą no, kryzys tej pamięci ówczesnej. Przypomnijmy, że około 40% respondentów w najmłodszym przedziale wiekowym, 19 do 29 lat, nie udzieliło odpowiedzi na pytanie kto kogo zabił w Katyniu prawidłowej albo uchyliło się od odpowiedzi, to znaczy stwierdziło nie wiadomo kto kogo, albo też udzielało odpowiedzi Niemcy, Polaków i zdarzyły się także odpowiedzi wśród tego najmłodszego pokolenia Polacy z Żydów zabijali w Katyniu. No to jest świadectwo jakiejś zmiany głębokiej w pamięci, oczywiście radykalnie odchodzącej od prawdy historycznej o Katyniu. Słyszeliśmy wtedy, czyli zwłaszcza na początku lat dwutysięcznych, głównie o zbrodniach Polski na sąsiadach. W związku z tym, jeśli przypominano jakąś zbrodnię, w której to Polacy byli ofiarą, to nie wchodziło jakoś do głowy, nie utrwalało się albo kojarzyło się właśnie w taki sposób no, zupełnie opaczny. Sytuację zmienił na pewno rok 2010, to znaczy okrągła rocznica, 70. rocznica zbrodni katyńskiej, którą prezydent Lech Kaczyński chciał szczególnie godnie upamiętnić swoją wizytą. Osobną wizytę wtedy postanowił zorganizować premier Donald Tusk i ta konkurencja swoista wewnętrz-polityczna w Polsce sprawiła, że o Katyniu zaczęto znowu mówić. Przypomniano tę sprawę i z konieczności także wspomniano o niej w Rosji. Ważne jest to, co powiedział Władimir Putin 7 kwietnia w Katyniu. To szokujące słowa, których nie usłyszała wtedy polska publiczność, bo były one skierowane do rosyjskiej telewizji, ale to właśnie... To byli główni odbiorcy komunikatu Putina, swojego premiera i właściwego wodza w tym XXI wieku. Te słowa brzmiały mniej więcej tak. W Katyniu spoczywa mniej więcej 5 tysięcy ofiar polskich zbrodni popełnionej przez system sowiecki. Ale pamiętajmy, że Polacy zabili w obozach jenieckich po 1920 roku, czy w czasie wojny sowiecko-polskiej, czy bolszewicko-polskiej. 35 tysięcy, taką liczbę wtedy wymienił Władimir Putin, kompletnie nieprawdziwą, nie mającą nic wspólnego z faktami, podobnie jak sama teza, że Polacy zabili świadomie w operacji porównywalnej z Katyniem jeńców sowieckich w ogóle. Ci jeńcy rzeczywiście w liczbie około 16-18 tysięcy zmarli spośród 110-120 tysięcy ogółu jeńców w polskich obozach jenieckich ze względu na szalejącą tam epidemię, przede wszystkim tyfusu. Otóż ta sugestia była taka, no widzicie, była tu jakaś zbrodnia na Polakach. My, Rosja, Rosjanie nie mamy z tym nic wspólnego, ale Polacy zabili naszych ludzi i to znacznie więcej, kilkukrotnie więcej. To była ta zachęta niejako do rewizjonizmu w sprawie Katynia w Rosji. Zachęta, której nie zniweczyła emisja 10 kwietnia na ogólnorosyjskim kanale po tragedii smoleńskiej, po tym co się stało 10 kwietnia na lotnisku pod Smoleńskiem. Emisja filmu Katyń Andrzeja Wajdy, bo to była jednorazowa emisja przykryta następnie przez następnych kilkanaście lat propagandą antypolską w której coraz częściej mówiło się w Rosji o tym, że Katyń to wymysł polskiej propagandy, że Katyń to sprawstwo niemieckie, że Katyń to w każdym razie zbrodnia, która nie jest ważna w porównaniu ze zbrodniami, jakich Polacy dopuścili się na Rosjanach. Ten przekaz historyczny stał się w Rosji dominujący w ostatnich kilkunastu latach i to jest także powód, dla którego trzeba mówić głośno o Katyniu w 2023 roku. Archiwum Polskiego Radia. Wspomnienia profesora Stanisława Swianiewicza, jeńca obozu w Kozielsku, ocalałego z bezpośredniego transportu do Katynia na temat wywiezienia jeńców ze stacji kolejowej do Lasu Katyńskiego w dniu 30 kwietnia 1940 roku. Przed naszym pociągiem był dość obszerny plac, częściowo porośnięty trawą. Horyzont był zakryty przez drzewa i krzaki. Пляц был достаточно генсто обставлен вартами НКВД с багнетом на бронь. На пляцу встал zwyкли пассажирский автобус средних размеров с засмарованными ватным окнами. Выйти до автобуса было от тылу Подъезжал он до вагонов в тен способ, что еньцы до него могли входить безпосредно за стопни, не ставясь на земле. С обеих сторон Wejście do autobusu stali żołnierze NKWD z bagnetem na broń. Autobus zabierał około 30 jeńców i zniknął za odżywania. Wracał mniej więcej po pół godziny lub w trzech kwadransach, żeby zabrać następną partię. Po środku placu, z rękami w kieszeniach długiego klaszcza stał ów polkownik NKWD, który mnie wydzielił z transportu. Wysoki i gruby brunet w średnim wieku z czerwoną twarzą. Było jasne, że on nadzorował całą operację. Zastanawiałem się nad tym, na czym ta operacja polegała. Było dla mnie jasne, że miejsce, do którego włożono moich kolegów, znajdowało się gdzieś niedaleko. Prawdopodobnie w odległości kilku kilometrów. Dlaczego w ten piękny wiosenny dzień nie kazano im maszynować, jak zwykle to czyniono przy transportach do poprzednich miejscowości. Dlaczego te nadzwyczajne środki ostrożności? Dlaczego bagnety na karabinach eskorty? Na to pytanie nie miałem odpowiedzi, lecz wówczas wśród blasków owego wiosennego dnia nie przyszło mi do głowy, że przecież to może być egzekucja. Czy była reakcja na to, co działo się w 1920-21 roku, 21 roku z jeńcami sowieckimi w Polsce po wojnie polsko-bolszewickiej? Przypomnijmy, że gdy idzie o te uroczystości w 2010 roku, to Władimir Putin zaczął swoje przemówienie od słów rzeczywiście szokujących, na które nie było reakcji. Te słowa brzmiały, zebrał nas tutaj wspólny wstyd. Wyobraźmy sobie kanclerza Niemiec, który bierze udział w uroczystościach. 27 stycznia, związanych z rocznicą wyzwolenia obozu w Oświęcimiu, corocznie przecież obchodzonych jako święto pamięci o zbrodni Holokaustu, kanclerza Niemiec, który przyjeżdża do Oświęcimia i mówi, zebrał nas tutaj wspólny wstyd. No szokujące słowa, ale one pokazywały właśnie ten dystans, jaki chciał stworzyć Władimir Putin w stosunku między państwem rosyjskim, które on reprezentuje, a zbrodnią katyńską. W sensie prawno międzynarodowym, powtórzmy, w sposób bezdyskusyjny, ponad wszelką wątpliwość Federacja Rosyjska jest spadkobiercą jedynym spadkobiercą Związku Sowieckiego. Dlatego ma wszystkie ambasady i tak dalej, wszystkie instytucje, które po związku sowieckim pozostały. I w związku z tym dziedziczy także kwestie odpowiedzialności prawnej za wydarzenia, które miały miejsce pod rządami władzy sowieckiej. Dodatkowo oczywiście trzeba i to podkreślić, że Józef Stalin pozostaje absolutnie najpopularniejszą, najbardziej podziwianą postacią w panteonie wielkich postaci historii Rosji wśród współczesnych obywateli państwa Władimira Putina, do czego propaganda putinowska oczywiście bardzo się przysłużyła. To właśnie sprawia, że pytanie, które postawiła pani redaktor, a gdzie odpowiedź na to zawisa w próżni? Tej odpowiedzi zabrakło niestety 7 kwietnia 2010 roku. Miała być ta odpowiedź wygłoszona 10 kwietnia, bo znamy tekst przygotowanego przemówienia które miał wygłosić Lech Kaczyński 10 kwietnia w Smoleńsku. No ale jak wiadomo, nie wygłosił go. Ten spór ma swoje wewnętrzne, powiedziałbym, okoliczności uwarunkowania w polityce polskiej. Nie chcę do nich wracać, ale trzeba przypomnieć sam fakt jego istnienia i sam fakt skutków dla pamięci o Katyniu. Jakoś uwikłanej w te gry polityczne, które wtedy były prowadzone, tak jak wtedy wygłoszone wezwanie reżysera filmu Katyń. Ważnego filmu, który przypomniał na pewno szerszej publiczności, w Polsce przynajmniej, temat tej zbrodni. Wezwanie z 2010 roku, by Polacy masowo zapalali świeczki na grobach żołnierzy Armii Czerwonej w Polsce. Inicjatywę ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, by zbudować pomnik żołnierzom Armii Czerwonej, którzy szli na Warszawę i zginęli pod osobem w 1920 roku. Taki pomnik rzeczywiście powstał. No To jest właśnie rodzaj takiego zgrzytu i rysy złego tonu w tej próbie rozsupłania węzła pamięci nazywanego Katyń, bo rozsupłać można go tylko poprzez dążenie do prawdy bez wikłania jej w polityczne ukłony. W poszukiwaniu tej prawdy, panie profesorze, Polska ma swoją historię, Rosja, spadkobierczyni Związku Sowieckiego, ma swoją historię. Czy pytanie o spotkanie się tych historii, czyli pytanie o wspólną historię, ma w ogóle sens? Powtarzam to nie tylko przy takich okazjach. Zawsze konsekwentnie. Nie jestem deterministą historycznym, nie uważam, żeby były narody skazane na złą historię i te, które zawsze są po dobrej stronie. I zawsze także podkreślam, że choć nie udało się jak do tej pory i nie widać na to perspektyw uzyskać przewagi w Rosji, Rosjanom, którzy chcą rozliczyć się w pełni ze zbrodniami, systemu politycznego, w którym państwo rosyjskie rozwijało się w rozmaitych jego metamorfozach, to jednak ci Rosjanie są i ich zasługi konkretnie w sprawie przywracania pamięci o zbrodni katyńskiej są wyjątkowe, powiedziałbym największe. Bo to takim ludziom jak Natalia Liebiediewa, znakomita badaczka z Moskwy, która w największym stopniu przyczyniła się do Odsłonięcia dokumentalnej prawdy o katyniu w latach 89-90. Wtedy przypomnę, Michał Gorbaczow w ramach swojej polityki własności i realizowania nowej strategii stosunków z podległą Moskwie Polską. Zdecydował się uchylić rąbka tajemnicy w sprawie katynia i przedstawić częściową prawdę, coś jakiejś od drugiej świeżości, jak to żartobliwie opisywał Michał Bułhakow w swoim mistrzu i Małgorzacie. No oczywiście częściowa prawda, podobnie jak od drugiej świeżości, nie jest świeży, częściowa prawda nie jest prawdziwa. To, co chciał pokazać Gorbaczow, sprowadzało się do stwierdzenia, że owszem, Katynia nie zrobili Niemcy, jak do tej pory twierdziła propaganda sowiecka, ale zrobiło to NKWD i kropka. To znaczy jakaś niedobra organizacja w Związku Sowieckim sama z siebie NKWD, które zabijało oczywiście w największym stopniu samych Rosjan, zabiło też Polaków w stosunkowo niewielkiej ilości w porównaniu z ilością Rosjan, którą zabiło NKWD. Nie było ani słowa, że tak powiem, w tym dozwolonym przez Gorbaczowa przekazie, czy informacji o tym, że no, stała za tą operacją przeprowadzoną przez NKWD decyzja polityczna podjęta przez najwyższe władze Związku Sowieckiego, przez poprzedników Michała Gorbaczowa na stanowisku sekretarza generalnego KPZR. Niemniej nawet ta decyzja częściowej prawdy, do której Michał Gorbaczow, dodajmy, polecił natychmiast dołączyć operację Antykatyń, to znaczy wezwał podległe sobie służby historyczne, jeśli można je tak nazwać, do wynalezienia jakiegoś wydarzenia z historii stosunków polsko-sowieckich, w których to Polacy byliby sprawcami masowej zbrodni na Sowietach. I tak zrodziła się historia, wspomniana już przeze mnie, historia, z której skorzystał Putin, a mianowicie, że Polacy zabijali świadomie w ramach podobnej operacji do Katynia jeńców sowieckich w obozach jenieckich w 1920 roku. Ta całkowita nieprawda odradza się na nowo w propagandzie rosyjskiej. Gościem radiowej jedynki jest profesor Andrzej Nowak. Historia Żywa W poszukiwaniu tej prawdy, panie profesorze, pytanie o wspólną historię ma w ogóle sens? Właśnie to jeszcze nie zielone, ale żółte światło zapalone dla prawdy o Katyniu umożliwiło Natalii Libiediewiej odkrycie szeregu dokumentów i konsekwentne dążenie do tego, żeby ujawniać następne dokumenty, po których nie będzie już drogi odwrotu do kłamstwa katyńskiego. Dokumenty, które szczegółowo przedstawią już nie tylko samą decyzję polityczną, ale dokładnie jak to przeprowadzono. Jak wojska konwojowe NKWD organizowały transporty z obozów jenieckich na miejsce egzekucji. Jak całą tę wielką operację logistyczną, bo zabicie dwudziestu paru tysięcy osób to jest duża operacja. Jak te operacje przeprowadzono w szczegółach. To właśnie Natalia Libiediewa przyczyniła się do ujawnienia prawdy dokumentalnej na ten temat w sposób absolutnie wyjątkowy a za nią także inni historycy skupieni w memoriale z kolei, tej naprawdę wspaniałej, wielkiej duchem organizacji rozwiązanej, zniszczonej teraz przez Władimira Putina w ostatnich miesiącach. Ci historycy z memoriału Dodali do informacji, już przedstawionych przez Lebedewą wiele innych śladów dokumentalnych, informacji. I sam nie zapomnę tego momentu, rzeczywiście dla mnie wzruszającego. Niezwykle, kiedy w 90. roku miałem okazję być w twerze na konferencji poświęconej XIX-wiecznej historii stosunków polsko-rosyjskich. Coś tam o powstaniu listopadowym wtedy mówiłem. I wtedy odciągnął mnie na bok Człowiek, do którego otrzymałem listy polecające od mojej pani promotor, profesor Wiktorii Śliwowskiej, znakomitej badaczki stosunków polsko-rosyjskich w wieku XIX. Ten człowiek, działacz dopiero co właśnie założonego memoriału lokalnego w Twerze, szeptem powiedział mi, że właśnie oni dochodzą do, oni, czyli miejscowi aktywiści memoriału w Twerze, Doprawdy o tym, że to w Twerze była część operacji katyńskiej. Nikt o tym wtedy jeszcze w Polsce nie wiedział. Wiedzieliśmy, że był Katyń, że tam zastrzelono jeńców z obozów w Kozielsku. Natomiast nie wiedzieliśmy, co się działo z tymi więźniami w dwóch pozostałych wielkich obozach jenieckich i informacje o Twerze no odebrałem od, od kogoś, kto dotarł do niej, kto ją pierwszy udokumentował, pokazując mi wtedy budynek siedziby miejscowego NKWD, gdzie właśnie te egzekucje się dokonywały i wspólnie z aktywistami memoriału lokalnego, tenże profesor bizantynistyki na miejscowym uniwersytecie w Twerze, Maren Freidenberg, no, starał się tę prawdę odkryć do końca i bez takich ludzi, bez takich Rosjan nie mielibyśmy. Prawdy o Katyniu dzisiaj nie dysponowalibyśmy tymi dokumentalnymi świadectwami, których wadze, sile próbuje zaprzeczyć dzisiaj Władimir Putin. Niedaleko od Feru w Miednoje jest to miejsce pochówku Polaków, a tablica na budynku NKWD, o którym pan wspomniał, upamiętniająca to miejsce, miejsce zbrodni na Polakach, została zdjęta i nieprzywrócona z tego, co pamiętam. W jakim stopniu obecnie niedostępność archiwów rosyjskich, panie profesorze, dla historyków polskich? Archiwów, które miał pan przecież możliwość kiedyś odwiedzać i wielokrotnie pan o tym wspominał w naszym cyklu. Historia żywa, ta niemożność oddala wspólną prawdę, choćby na poziomie właśnie ekspertów. I czy w ogóle w archiwach są jeszcze artefakty, są jakieś dokumenty, które mogą coś wnieść, gdyby teraz te archiwa zostały otworzone? Skoro już wiele takich źródeł zostało opisanych, no i wiele materiałów zostało przekazanych Polsce. Z jednej strony odpowiedź brzmi, gdy idzie o samą operację katyńską, nie lub niewiele by to zmieniło, bo najważniejsze dokumenty mamy, ale nie mamy obrazu całości, a więc odpowiedź jednocześnie musi brzmieć tak, jeszcze wiele mamy do poznania, do dowiedzenia się o okolicznościach tej zbrodni, a przede wszystkim o wielu innych aspektach stosunków polsko-sowieckich, sowiecko-polskich, ponieważ bardzo duża część tych zagadnień jest wciąż nierozpoznana. Przypomnijmy tylko, że zgodnie z przypomnianą przez panią redaktor na wstępie propozycją Wawrientia Beri z jego listu do Biura Politycznego KC WKPB z 2 marca roku 1940, Beria proponował rozstrzelanie 25 700 osób. Ostatecznie zatwierdzono taką egzekucję dla około 22 000 osób. Tymczasem, można w skrócie tak powiedzieć, Katyń, czyli więźniowie z Kozielska, Kalinin wczesny, czyli później i, i dzisiaj, Twer, oraz miejsce pochówku tych ludzi, właśnie pod twerem, ludzi z obozu w Ostaszkowie. To jest drugie skupienie tych grobów, o których wiemy. No i trzecie to Piatichatki pod Charkowem, gdzie więźniowie ze Starobielska, zastrzeleni w więzieniu NKWD w Charkowie, zostali złożeni. Razem mamy około. 15 tysięcy ofiar zbrodni katyńskiej, brakuje przynajmniej 7 tysięcy, czy więcej niż 7 tysięcy. Mamy jednakże już także tak zwaną listę ukraińską, czy kijowską, to znaczy listę tych, którzy zostali zamordowani w więzieniu w Kijowie, a także przywiezieni z więzień do Kijowa. Z więzień w Lwowie, Łódzka, Równego, Tarnopola, Stanisławowa, Drochobycza. To jest razem lista obejmująca około 3500 osób zastrzelonych. Tam z kolei częściowo wiemy, że pochowani są na cmentarzu w Bykowni, między innymi oczywiście. Jest jednakże lista, której nie mamy do tej pory. Nie mamy pełnej dokumentacji tej listy, którą nazywa się Białoruską. To z kolei lista więźniów wymordowanych w liczbie około 3900 na terenie Białorusi z Białego Stoku, Brześcia, znaczy Białorusi, w tak nazywanej po wcieleniu ziem II Rzeczpospolitej do Sowieckiej Republiki Białoruskiej w 1939 roku. A więc Brześcia, Pińska, Baranowicz, Wilejki, najprawdopodobniej zwłoki tych ofiar są pochowane w Kuropatach, w Wielkim Cmentarzu ofiar, w ogóle NKWD na Białorusi. Niemniej wciąż brakuje nam pełnej dokumentacji tej tzw. listy białoruskiej. No i wreszcie nie wiemy nic, praktycznie rzecz biorąc, o losie polskich duchownych wywiezionych z obozów, w których przetrzymywani byli polscy jeńcy, a więc także kapelani wojskowi czy policjowi. Policyjni, którzy zostali wywiezieni w grudniu 1939 roku i rozstrzelani gdzieś, czy zabici, nie wiemy w jaki sposób, w miejscach i okolicznościach, o których dowiedzieć się można tylko z niedostępnych właśnie wciąż archiwów postsowieckich, o które pyta pani redaktor. Na początku zapytałam też o to, czy katyn jest symbolem walki o prawdę, która trwa do dziś i na to pytanie chyba krótko można odpowiedzieć tak, ale czy zdaniem pana profesora zawsze będzie trwać? Obawiam się, że tak, dlatego że istnieje w nas pokusa zapomnienia o rzeczach trudnych, bolesnych, nieprzyjemnych, usunięcia ich z naszej pamięci, żebyśmy mogli Wybrać przyszłość, było takie hasło polityczne kiedyś. Ale nie tylko historycy, ale także obywatele, świadomi obywatele wszystkich krajów współczesnej Europy, współczesnego świata nie powinni zapominać o zbrodniach, w których przekroczone zostały granice człowieczeństwa, pokazując jednocześnie ten najgorszy wymiar człowieczeństwa to paradoks, że z jednej strony jakby widzimy w tym przekroczenie tego, co ludzkie, a z drugiej strony widzimy w tym jakieś otchłanne zdolności natury ludzkiej do najgorszych zbrodni. Otóż takie momenty muszą być pamiętane, tak jak Holokaust nie może być zapomniany, tak również te najgorsze przejawy zbrodni sowieckich, takie jak Hołodomor na Ukrainie, jak zbrodnia tak operacji polskiej NKWD, jak właśnie katyń, nie mogą być zapomniane, żebyśmy zachowali w pamięci przestrogę, która powinna nas ochronić, jeżeli będzie kultywowana przed regresem do takiego stanu, który umożliwił katyń. Te zbrodnie także, o których pamiętamy, z Holokaustem na czele. Źródła są te same. Te źródła muszą być wciąż przypominane. I próba ich zasypania tylko niepamięcią może spowodować jedynie odżycie tego rodzaju pokus i powrót do nich. Myślę, że w tej sytuacji całkowicie jałowa jest polityka, którą czasem próbowano usprawiedliwiać w takim oto duchu. Nie wracajmy do Katynia, przecież nasza zgoda z Rosją powinna opierać się na porozumieniu, które przejdzie ponad tymi trudnymi kartami naszej historii nad zbrodniami z jednej czy z drugiej strony. Już sama ta relatywizacja budzi pewną wątpliwość, czy rzeczywiście te zbrodnie są równoważne, ale nawet gdyby wziąć tę kwestię w nawias, to myślę, że dopóki naród rosyjski nie rozliczy się z takimi zbrodniami jak Katyń jako częścią spuścizny politycznej Związku Sowieckiego, w którym wedle polityki pamięci realizowanej przez Putina Stalin robił źle kiedy zabijał Rosjan, ale robił dobrze kiedy zabijał nie Rosjan. Jeżeli nie odejdzie naród rosyjski od tego rodzaju stanu świadomości historycznej, to nie będzie narodem, z którym będziemy mogli sąsiadować bezpiecznie. To nie będzie narodem, który będzie gwarantował stabilność polityczną w naszym regionie, w regionie, w którym będą żyły także nasze dzieci i wnuki. Dlatego prawda o Katyniu nie jest potrzebna może tak bardzo nam, jak potrzebna jest jeszcze bardziej Rosjanom. Dlatego właśnie powinniśmy stale o niej przypominać w relacjach z Rosją. Tylko wtedy, kiedy Rosjanie zaakceptują tę pamięć, zrozumieją znaczenie takiej zbrodni dla państwa sowieckiego. Dla pamięci o Józefie Stalinie, który, jak już powiedziałem, wciąż wygrywa te konkursy na najpopularniejszego, najważniejszego, najwybitniejszego spośród Rosjan. On akurat nie był Rosjaninem etnicznym, ale traktowany jest jako najdoskonalszy Rosjanin. Wciąż wygrywa te konkursy. To właśnie jest powód, żeby o Katyniu mówić, żeby Katyn przypominać, żeby nie pozwolić zabliźnić się tej ranie historycznej. Pytanie tylko, czy Rosjanie chcą tę wiedzę przyswoić. W procesie norymberskim zostali ukarani główni sprawcy zbrodni niemieckich podczas II wojny światowej. Dlaczego w procesie norymberskim nie ukarano odpowiedzialnych za mord katyński? Bardzo jestem wdzięczny, pani redaktor, za przypomnienie tego zagadnienia. Pojawia się tutaj jeszcze jedna strona w tej dyskusji o węźle pamięci. Tą stroną jest zachód, jest tak zwany wolny świat. W czasie wojny i po niej. Przypomnijmy, że kiedy odkryte zostały groby katyńskie przez Niemców, ujawnione w 1943 roku, i polski rząd generała Władysława Sikorskiego zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w neutralnej Szwajcarii o wyjaśnienie prawdy w tej sprawie. Szantaż, który zastosował, w rekordowo cyniczny nawet jak na jego najwyższe standardy pod tym względem cynizmu, Józef Stalin, okazał się błyskawicznie skuteczny w stosunku do partnerów zachodnich w koalicji antyhitlerowskiej. Stalin potraktował tę najbardziej uczciwą i delikatną próbę dochodzenia prawdy o Katyniu, jaką podjął rząd Władysława Sikorskiego. Skłonny przecież wielokrotnie to manifestował. Do współpracy z Józefem Stalinem jako członkiem koalicji ze Związkiem Sowieckim, który Stalin reprezentował, Stalin zerwał stosunki z rządem Sikorskiego, oskarżając go o kolaborację z Trzecią Rzeszą, kiedy tylko próbuje się wyjaśnić prawdę o Katyniu. I Zachód przyjmuje tego rodzaju szantaż moralny. Nie możemy dochodzić do prawdy o Katyniu, bo zaszkodzimy naszej koalicji, bo Stalin się obrazi, bo rzeczywiście dochodzenie prawdy o Katyniu to jest sprzyjanie niemieckiej propagandzie w tym momencie. I w ten sposób Stalin dokonał czegoś niezwykle ważnego. Wciągnął niejako Churchilla i Roosevelta do grona wspólników w zbrodni zafałszowania pamięci o Katyniu. Nie tak głęboko, jakby chciał, bo to się nie udało właśnie w Norymberdze. Bardzo dziękuję również za przypomnienie tego momentu dziejowego. W Norymberdze, przypomnę, w czasie procesu zbrodniarzy niemieckich po II wojnie światowej, prokurator sowiecki Rudenko wystąpił z żądaniem uwzględnienia na liście zbrodni niemieckich Katynia. I tam przedstawił wyniki prac Komisji Falsyfikatorów na czele z generałem Burdenką, która starała się wykazać, że no to Niemcy dokonali zbrodni w Katyniu. I wtedy brytyjscy i amerykańscy uczestnicy Trybunału odrzucili tę argumentację sowieckiego kolegi, jeśli można tak powiedzieć. Niemcy nie zostali oskarżeni oficjalnie o zbrodnię katyńską. A więc widać, że ta kolaboracja powiedziałbym aliantów zachodnich z kłamstwem katyńskim była ograniczona. Ale była wystarczająca do tego, żeby utrzymywali zasłonę milczenia nad zbrodnią katyńską. Nie tylko w czasie II wojny światowej, ale również po niej. Przecież prawda, o którą dopominali się przedstawiciele polskiej emigracji, prawda o Katyniu, nie otrzymała żadnego wsparcia ze strony rządów zachodnich, a w każdym razie niewystarczające. Nawet w okresie najostrzejszego konfliktu amerykańsko-sowieckiego, w czasie wojny koreańskiej na przykład, to wsparcie było niewystarczające do tego, żeby Katyń stał się zagadnieniem powszechnie znanym, w którym prawda o nim byłaby ujawniona i potwierdzona wsparciem najwyższych autorytetów politycznych wolnego świata, prezydenta Stanów Zjednoczonych czy premiera Wielkiej Brytanii. Tak się nie stało. Dopiero ujawnienie prawdy o katyniu przez... Gorbaczowa częściowe, jak już powiedziałem, i nie wolno od zakłamań, a później pełne już przez Jelcyna w 1992 roku, sprawiło, że Katyń stał się częścią kanonu wiedzy historycznej powszechnie przyjmowanej. I Dwuznaczne zachowanie zachodnich aliantów Polski od 3 września 1939 roku i aliantów Stalina od czerwca i grudnia 1941 roku. Aliantów, którzy wybrali Stalina, nie Polskę, co można oczywiście ze względów wojskowych, strategicznych, globalnych zrozumieć, ale czy cena, jaką się za to płaci, prawdzie historycznej, w kwestii moralnej odpowiedzialności za tak odrażającą zbrodnię jak mordowanie niewinnych jeńców, nie jest ceną, która powinna być ekspost przynajmniej skwitowana przeprosinami, uznaniem błędu? Przypomnijmy taki moment szczególny na konferencji w Jałcie, kiedy Stalin rzuca półżartem do Churchilla, a może serio taką uwagę, a może kwestie niemieckich oficerów, niemieckiego militaryzmu rozwiążemy w ten sposób, że rozstrzelamy 50 tysięcy oficerów niemieckich. Churchill zbladł, jak zanotował to sam w swoich memuarach, bo wiedział, o czym Stalin mówi. Churchill wiedział przecież, co się stało w Katyniu. I oczywiście odrzucił te sugestie w odniesieniu do takiej rozprawy z oficerami niemieckimi. Ale to właśnie pokazuje, jak cynizm, który nie napotyka oporu, który nie napotyka otwartego sprzeciwu, rośnie w siłę. Jak staje się zuchwały, jak staje się niebezpieczny dla wolnego świata. To jest także lekcja Katynia, o której nie wolno zapomnieć i którą powinniśmy Przypominać. Czy to znaczy, że Churchill i Roosevelt przyczynili się do powstania mitu, że Stalin to jest demokrata? Bo przecież nie mogli przyznać, że mord katyński jest dziełem Sowietów. To zdaje się nie dałoby się pogodzić z tezą, że byli to sojusznicy i wyzwoliciele demokratycznego Zachodu. Taka jest niestety smutna prawda, że ceną za sojusz ze Stalinem, sojusz, którego największym beneficjentem był sam Stalin przecież, ale który pozwolił także, pomógł pokonać szybciej Hitlera, były rozmaitego rodzaju ustępstwa moralne. Ustępstwa moralne, które służyły ostatecznie łagodzeniu osądu nad naturą zbrodniczą systemu sowieckiego, nad zafałszowaniem tego moralnego osądu. Dobry wujek Joe, ten wizerunek Stalina, który pojawia się i dominuje w propagandzie aliantów zachodnich od czerwca 1941 roku, to nie może być przecież ten, który morduje bezbronnych jeńców ze związanymi z tyłu rękami. Dobry wujek Joe to nie może być ktoś, kto ma na sumieniu dwadzieścia parę milionów swoich własnych poddanych, współplemieńców czy rodaków, to nie może być ktoś, kto reprezentuje najbardziej zbrodniczy obok hitlerowskiego reżim w historii. To właśnie tego rodzaju propagandowe zafałszowanie sprawi, że komunizm w stalinowskiej wersji będzie mógł bezpiecznie zyskiwać nowych zwolenników, kolejne dusze powiedziałbym, tej walce globalnej, która toczyć się będzie po II wojnie światowej. Stawiać będzie przywódców wolnego świata w słabszej pozycji, bo w pozycji tych, którzy ustępują przed kłamstwem, którzy idą z nim na kompromisy. To się zawsze dzieje oczywiście, czy bardzo często dzieje się w polityce, ale w polityce, w której mamy do czynienia ze złem absolutnym. A w przypadku Stalina, tak samo jak Hitlera, można zdecydować się na tak daleko idące określenie. Próby kompromisu moralnego, gry ze złem absolutnym kończą się ostatecznie złą, przegraną. I tak właśnie jest z lekcją Katynia. Polskie Radio Jedynka